Matylda, ziewając szeroko, mieszała jajka na patelni. W zamyśle miała to być jajecznica z cebulką, ale w domu nie było cebulki. Znalazła tylko masełko, kilka jajek i dwie kromki chleba, które, posmarowane dżemem, jej dziecko weźmie na drugie śniadanie do szkoły. Dżem na szczęście jeszcze był. Roman miał zrobić zakupy, ale pewnie znów ratował świat przed kosmitami, będzie zatem musiał zadowolić się chwałą zwycięzcy, która przypadła mu w udziale, pomyślała złośliwie. Jedyne, co w tym domu nigdy się nie kończyło, to kawa. Aromat z ekspresu przelewowego dodawał Matyldzie sił, by nie padła twarzą w patelnię i nie zasnęła przy kuchence. Pewnego dnia kupi prawdziwy, ciśnieniowy automat do parzenia kawy. Na razie nie było ich stać na takie fanaberie. Romek! Wrzasnęła, sprawdzając donośność swojego głosu po przespaniu zaledwie pięciu godzin. Jak każdy normalny człowiek potrzebowała siedmiu do ośmiu godzin snu, by czuć się wyspana. Mogła całkiem nieźle funkcjonować po przespanych sześciu godzinach, jednak pięć godzin dziś, cztery wczoraj, siedem, co za luksus przedwczoraj i niejasna perspektywa wypoczynku w ciągu najbliższych dni popychały ją na skraj chronicznego zmęczenia – — Nie śpię — wymamrotał małżonek, pojawiając się w kuchni. — Nie zrobiłeś zakupów — wytknęła mu gniewnie. — Wyleciało mi to z głowy — przyznał, nie poczuwając się w najmniejszym stopniu do winy. To nie był pierwszy raz, gdy zapomniał o zakupach. Tym razem jednak nie zawiniło zwykłe zapomnienie, lecz ciąg traumatycznych zdarzeń, do których by nie doszło, gdyby nie dodatkowa praca Matyldy. Nie mógł zarzucać żonie chęci osiągnięcia sukcesu i zrealizowania marzeń, ale dlaczego nie mogła się spełniać jako szczęśliwa bibliotekarka? Miała stabilną, stałą pracę. Nie musiała się obawiać, że pracodawca zbankrutuje i nie wypłaci wynagrodzenia. Czego jeszcze można chcieć? Romek, wiesz, że staram się jak mogę, ale musisz mi pomagać. Nałożyła jajecznicę na talerz i postawiła ją na stole poza zasięgiem długich ramion męża. — A ja nie będę jadł? — zapytał z pretensją w głosie. — Nie — odparła krótko. — Jeśli to cię pocieszy, ja też nie będę jadła, ponieważ nie zrobiłeś zakupów. Naszym obowiązkiem jest wykarmić nasze wspólne dziecko. Dokładnie to, które zapomniałeś wczoraj odebrać ze szkoły. I samo wracało do domu tramwajem, a następnie siedziało tu w pojedynkę, aż wreszcie raczyłeś się pojawić — — W pracy... — zaczął się tłumaczyć, ale Matylda przerwała mu stanowczym gestem. — Roman! — powiedziała surowa. — To nie jest żadne usprawiedliwienie. Wiedziałeś, że opieka nad Moniką była wczoraj twoim obowiązkiem. Co robimy, kiedy wydarzy się coś niespodziewanego i żadne z nas nie może zająć się dzieckiem? — Dzwonimy do twojej mamy. — wymamrotał, wbijając wzrok w stół. — Właśnie, Roman, właśnie! — Wypadło ci coś w pracy? Rozumiem. Ale wtedy masz dzwonić po moją mamę, która nam pomaga. Nie musiałaby nam pomagać, gdyby nie... Gdyby nie co, Roman? No dokończ, proszę. Gdyby twoja żona siedziała z dupą w domu, jak sam pan Bóg szowinistów oświadczył w pierwszym przykazaniu, gdy was stworzył i powiedział, idźcie i czyńcie sobie kobietę podległą... Roman milczał. Zgubił się w metaforach żony, w okolicach Boga szowinistów bo nie wiedział, że takowy istnieje. A w ogóle, czy ten cytat nie mówił coś o ziemi? Nie jestem szowinistą, zaprotestował. Jesteś, tylko takim niejawnym. Jakim? Niejawnym, Roman. Takim, który nie przyznaje się do tego przed samym sobą, bo świadomość chroni go przed podświadomością. Ale ten ukryty szowinista wyłazi z niego, gdy tylko straci czujność. I właśnie tak, Roman. Ty właśnie jesteś takim tajnym szowinistą. Tajnym? Co się stało z niejawnym i ukrytym? Czy według niej należy do tajnej organizacji szowinistów? Ma tajną bazę, a innych szowinistów rozpoznaje po tajnym uścisku dłoni? Głośno mówisz, jak to cenisz niezależność kobiet. Wyznajesz równość obu płci, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba naprawić kontakt albo wymienić uszczelkę w kranie. Ale jak przychodzi do zrobienia zakupów i zajmowania się dzieckiem, okazuje się, że to kobieca sprawa. A jeśli trzeba posprzątać, to nie rozmawiasz o podziale obowiązków, tylko uważasz, że ja powinnam to zrobić. Zmywam naczynia, zaprotestował. Owszem, zmywasz, ale uważasz, że powinnam ci za to podziękować, ponieważ twoja szowinistyczna podświadomość jest przekonana, że to moje zajęcie. Moje, czyli kobiety. Więc oczekujesz podziękowania za przysługę, którą rzekomo mi wyświadczasz. Matylda widziała po minie męża, że ten nie ma zielonego pojęcia, o czym mowa, ale specjalnie jej to nie przeszkadzało. Zdążyła już się rozpędzić, a Roman na ogół nie wiedział, o czym rozmawiają. Do tego też zdążyła się przyzwyczaić. – Chcę podziału obowiązków. – zażądała na koniec przemówienia. – Nie mam nic przeciwko podziałowi obowiązków – oświadczył stanowczo. Ostatnie zdanie zrozumiał. Nie mogła tego powiedzieć od razu? Podzielmy się i już. Ustalmy, że w weekend oboje sprzątamy mieszkanie i podzielimy się tym, co kto robi. Na zakupy pojedziemy wspólnie. Co ty na to? Dobrze. Zatem w ten weekend... W ten nie mogę. Umówiłem się z chłopakami. Ciemne elfy przeciwko orkom. Roman był gotów stawić czoło Matyldzie, gdy chodziło o gry. Raz w miesiącu spotykał się z kolegami i grali razem Na co dzień też grali wspólnie, ale każdy w swoim domu Raz w miesiącu spotykali się wszyscy, by roznieść w pył przeciwnika, a następnie świętować Matylda nie miała nic przeciwko temu Inni faceci chodzili na piwo albo na inne kobiety, czy też uprawiali hazard Zatem ubicie kilku orków nie było dla niej problemem Kolejny odpada, bo mam dyżur w biurze detektywistycznym Rozumiem, w takim razie... Następny też, bo jedziemy do twoich rodziców. Obchodzą rocznicę ślubu. Znowu? Zdziwił się Roman. Większość rocznic obchodzi się co roku, Roman. Więc tak, znowu. Twoi rodzice nie obchodzą, zauważył. Widocznie nie czuł potrzeby obnoszenia się ze swoim męczeństwem. Weźmy kalendarz i spróbujmy zaplanować choć jeden weekend na gruntowne sprzątanie. Zakupy nie mogą czekać, więc zadzwonisz po moją mamę, żeby odebrała Monikę ze szkoły, a sam po pracy zrobisz zakupy. Dlaczego ja mam dzwonić, skoro to twój pomysł? Nie chodziło o to, że nie lubił teściowej. Rozstawiała go po kątach, ale w przeciwieństwie do teścia nie patrzyła na niego z góry, choć też uważała go za dziwadło. Sam słyszał, jak rozmawiając przez telefon nazwała go dziwacznym, ale nieszkodliwym. Bokara musi być – chciała powiedzieć Matylda, ale w tym momencie do kuchni weszła Monika. – Cześć, mamo, tato, co na śniadanie? – zapytało jedyne i ukochane dziecko Dominiczaków. Dziewczynka pociągnęła nosem, czując w kuchni zapach kawy i smażonych jajek. Pytanie było zbędne, ale musiała interweniować. Rodzice na ogół się nie kłócili, ale tata zazwyczaj nie rozumiał, co mama do niego mówi – a mama nie pojmowała, jak tata może nie pojmować oczywistych oczywistości. Jej zdaniem byli tak niedopasowani, że nawet dopuszczała myśl, iż ona faktycznie może być dziełem bociana. — Jajecznica — poinformowała ją matka. — Obawiam się tylko, że zimna. — Nic nie szkodzi. Odgrzej w mikrofalówce. Monika niezwykła robić fochów, jeśli życie jej do tego nie zmuszało. Jajecznica z mikrofali? Zdziwiła się Matylda, ale włożyła talerz do kuchenki i wcisnęła włącznik, nastawiając ją na jedną minutę. Lekcję odrobiłam, spakowałam się i czy dziś może mnie zabrać babcia? Chciałabym zjeść normalny obiad. Mam dość pizzy, poskarżyła się dziesięciolatka. Oczywiście, moje dziecko, zgodziła się wspaniałomyślnie Matylda. Tym bardziej, że postanowiła to kilka minut wcześniej. Babcia na pewno się ucieszy. To ja zadzwonię. Zaoferował się Roman, który w wyobraźni widział już wolne popołudnie. On nie miał nic przeciwko pizzy na obiad. Przyzwyczaił się. — Jak cię poszło w pracy, mamo? — zapytała Monika, gdy matka postawiła przed nią odgrzaną jajecznicę, uprzednio ją powąchawszy. — Doskonale, moim skromnym zdaniem — Wyrabiam się. Matylda ucieszyła się, widząc w oczach córki autentyczne zainteresowanie. Jeszcze troszkę i będę mogła myśleć o pracy na własny rachunek. No, nie wiem, Matylda. Wtrącił się z wahaniem małżonek. Praca w bibliotece to stabilizacja, a twoje hobby... Przepraszam, Roman, ale chyba się przesłyszałam. Czy ty naprawdę uważasz za hobby mój zawód detektywa? który zdobyłam z takim trudem i tylu rzeczy jeszcze muszę się nauczyć, bo sama licencja nie czyni ze mnie detektywa? Oj, tato, westchnęła Monika. Czy ty zawsze musisz pakować się w kłopoty...